Witam. Słuchacie podcastu realpolish.pl Witajcie, witajcie, witajcie. Cześć. Co u Was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Mam nadzieję, że macie czas na posłuchanie dzisiejszej audycji i że z przyjemnością posłuchacie czegoś po polsku. Niedawno napisał do mnie Daniel Daniel napisał do mnie Od dawna słucham twoich podcastów, a naprawdę dzięki tobie coraz lepiej umiem po polsku. Niestety mam coraz mniej czasu, aby słuchać podcastów, ale przynajmniej staram się odwiedzić twoją stronę, żeby słuchać jednego lub dwóch podcastów, jeśli znajduję trochę czasu. Słuchając twojego podcastu o Kaszubach, pomyślałem sobie, że fajnie, byłoby opowiedzieć o tej sytuacji z Putinem i o tej akcji Jedz jabłka na złość Putinowi <śmiech> Oczywiście, z przyjemnością opowiem o tej akcji Dzięki Daniel, dzięki za twój e-mail i za pomysł na podcast W drugiej części dzisiejszej audycji Będziemy słuchać nagrania, które dostałem od Erika z Holandii I będę mówił, kiedy zacząć uczyć się gramatyki Zanim zacznę mówić wam o polityce, o jabłkach Ustalmy jedną rzecz Wiecie, jak pisze się wyraz jabłko? Jabłko J -a -b -ł -k -o. J-a-b-ł-k-o Jabłko ale nikt tak nie wymawia. Nikt nie mówi jabłko, wszyscy mówią jabłko. Mówimy jabłko. Potocznie tak wymawiamy to słowo. Bardzo rzadko wymawiamy zgodnie z ortografią, czyli zgodnie z tym, jak piszemy to słowo. Bardzo rzadko wymawiamy je jabłko. Bo choć jest to przejaw bardzo starannej mowy To w rzeczywistości W normalnym, codziennym użytkowaniu Mówimy szybko Jabłko okay? To tyle na temat wymowy słowa Jabłko Jabłka to oczywiście Pyszne owoce Które rosną na drzewach A te drzewa Myślę, że wiecie Te drzewa nazywają się Jabłonie Jabłka rosną na jabłoniach Największym producentem jabłek na świecie są Chiny No ale Chiny są ogromne I tam mnóstwo rzeczy produkowanych jest w ogromnych ilościach Drugie miejsce zajmują Stany Zjednoczone Ale Stany Zjednoczone są również ogromne Dlatego nie jest to dziwne za to trzecie miejsce zajmuje Polska. Polska jest największym producentem jabłek w Europie i trzecim producentem jabłek na świecie. W Polsce bardzo lubimy jeść jabłka. Z jabłek robimy mnóstwo różnych rzeczy, między innymi jabłecznik. Jabłecznik to takie pyszne ciasto. Można również z jabłek robić konfitury, dżemy i mnóstwo innych rzeczy Ale najlepsze są jabłka na surowo Uwielbiam jeść jabłka na surowo Codziennie jem jedno jabłko Zachęcam i was do jedzenia jabłek Bo jabłka mają bardzo dużo witamin w jabłkach jest dużo witaminy C i dużo witaminy B Jest mnóstwo rodzajów jabłek, mnóstwo gatunków Jeśli ktoś lubi słodkie jabłka, to znajdzie słodkie odmiany Jeśli ktoś lubi kwaśne, to znajdzie kwaśne Jeśli lubisz miękkie, są i miękkie, są i twarde, przeróżne Jabłka są w różnych kolorach Czerwone, zielone, żółte Każdy znajdzie coś dla siebie Zachęcam was do jedzenia jabłek Jabłka to przepyszny owoc Niestety, jeśli mieszkacie w Rosji To nie będziecie w tym roku mogli spróbować polskich jabłek Bardzo mi przykro na początku sierpnia Rosja poinformowała, że wprowadza zakaz importu owoców, warzyw, mięsa, drobiu. Wiecie co to o drób? Kurczaki, indyki, takie zwierzęta. Ptaki w zasadzie, drób to ptaki. Ryb, mleka i nabiału z USA, Unii Europejskiej, Australii, Kanady oraz Norwegii. I to embargo, ten zakaz importu owoców ma obowiązywać przez rok. Jabłka to oczywiście owoce. Zatem również jabłek nie będzie można sprowadzać do Rosji. Po tej informacji ktoś w Polsce wpadł na pomysł, wymyślił akcję jedz jabłka na złość Putinowi. Ta akcja odbiła się szerokim echem na świecie. Na świecie mówiono o tej akcji. Polacy solidarnie zaczęli jeść jabłka. Wszyscy kupowaliśmy jabłka. Zauważyły to media zachodnie. Było wiele tytułów, które o tym mówiły. Pisano, Polacy jedzą jabłka, aby zdenerwować Putina. Jabłko dziennie trzyma Putina z dala. Polacy protestują przeciwko rosyjskiemu zakazowi żywności. Polacy robią selfie podczas jedzenia jabłek i tak dalej. Na stronie BBC można było przeczytać o gwałtownym wzroście przyrostu ludzi jedzących jabłka ale nie z powodów medycznych, tylko żeby zrobić nazłość Putinowi. Do tej akcji przyłączali się również znani dziennikarze, znani aktorzy, piosenkarze, znani ludzie. Wszyscy jedli jabłka w telewizji. Prawie każda dekoracja programu składała się z jabłek. Tak jak wam mówiłem, w Polsce jemy jabłka w różnej postaci. Jest wiele potraw, w których znajdują się jabłka. Wiele potraw, w których wykorzystywane są jabłka. Na przykład pieczona kaczka z jabłkami. W środku ona jest wyłożona jabłkami. Sałatki warzywne lub owocowe z jabłkami, szarlotka z jabłkami. Ciasto z jabłkami nazywa się szarlotka. Niektórzy mówią również jabłecznik. Dlaczego nazywa się szarlotka? Tego nie wiem. Nie mam pojęcia, dlaczego na ciasto z jabłkami mówimy szarlotka. Mm, z naleśnikami jemy również yy, jabłka albo z ryżem. Jabłka również suszymy I na Wigilię gotuje się taki specjalny kompot z suszu Z suszonych owoców, z suszonych jabłek i śliwek Taki kompot z suszu Ja przynajmniej piję tylko raz w roku właśnie na Wigilię Oczywiście bardzo popularny w Polsce jest również sok jabłkowy. Bardzo chętnie ludzie piją sok, sok jabłkowy. Jeśli jesteście ze Stanów Zjednoczonych albo z zachodniej Europy, z Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, to pewnie pijecie cydr. Taki napój alkoholowy, który zrobiony jest z przefermentowanego soku z dojrzałych jabłek. Cydr. W Polsce mm, cydr nie jest popularny. Muszę wam powiedzieć, że w Polsce cydr zupełnie nie jest popularny. Ostatnio pojawił się w sklepach i możemy kupić w Polsce cydr, ale do tej pory cydr nie nie zdobył sobie popularności w Polsce W Polsce nie wytwarzało się Cydru Ja uważam, że szkoda Bo to bardzo dobry napój Myślę, że Że to dobrze Że w Polsce Będzie również produkowany Cydr, że zaczęto Produkować cydr I można go coraz łatwiej Kupić w polskich sklepach W Polsce za to Możecie kupić tak zwanego jabola Jabol to potocznie wino jabłkowe Inaczej mówimy na to jabcok albo bełt, alpaga <grych> Jabol to takie tanie wino jabłkowe Muszę wam powiedzieć, że nie radzę wam tego pić Oczywiście na etykiecie nigdy nie znajdziecie słowa jabol. Najczęściej znajdziecie opis wino owocowe, aromatyzowane, słodkie". słodkie. To jest właśnie jabol. Nie kupujcie tego, jeśli nie chcecie się rozchorować. OK, to tyle. Myślę na temat jabłek i na temat win jabłkowych i Podobnych rzeczy. Dziś chciałbym jeszcze podziękować Erikowi za jego e-mail i za nagranie, które przysłał mi. Dzięki Erik. Erik przysłał mi nagranie po polsku. Erik uczy się polskiego i pracuje w Polsce. Od pół roku mieszka na Ochocie w Warszawie. Ochota. To dzielnica, którą bardzo dobrze znam, bo mieszkałem tam z rodzicami przez wiele, wiele lat i chodziłem właśnie na Górkę Szczęśliwicką, yy, gdzie teraz chodzi Erik, żeby odpoczywać. Górka Szczęśliwicka to chyba najwyższa góra w Warszawie. <śm> to w zasadzie nie jest góra, tylko górka i to nie jest prawdziwa góra Nie jest to góra naturalna Tylko góra sztuczna Ta góra powstała po wojnie Kiedy Warszawa była zburzona I odbudowywano Warszawę Wtedy gruz z Warszawy Był przywożony właśnie Za Warszawę na tę górkę na górkę Szczęśliwicką. W ten sposób powstała górka. Były tam wyrzucane po prostu stare cegły, które nie były już przydatne do odbudowy Warszawy i w ten sposób powstała dość duża góra, którą później posypano ziemią. Rośnie tam teraz trawa, rosną drzewa, posadzono drzewa jest piękny park. Są jeziorka na tak zwanych gliniankach. Glinianki to miejsce, gdzie wydobywało się glinę. Z gliny robiło się nowe cegły i w ten sposób powstawały nowe domy. Kiedy wydobywano glinę, w pewnym momencie dokopano się do źródła wody i, ten, i ta wielka dziura... Bo to wyrobisko po glinie zostało zalane, powstało jezioro. No i oczywiście usypany był cały ten gruz, cała ta góra gruzu. Później zrobiono z tego park i teraz mamy Park Szczęśliwicki. Szczęśliwicki, czyli park, miejsce, w którym ludzie są szczęśliwi. Stąd nazwa Szczęśliwicki ale nie o Parku Szczęśliwickim chciałem wam opowiedzieć. Erik pisze, że uczy się polskiego już od jakiegoś czasu, mówi bardzo dobrze po polsku, puszczę wam za moment fragment tego, co nagrał i mówi między innymi o tym, że poszedł teraz na kurs polskiego, żeby trochę poduczyć się gramatyki, żeby poprawić swoją gramatykę i mówi, że ja nie polecam y, nauki gramatyki. Hmm. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle. Jeśli zaczynacie uczyć się polskiego, to wtedy zaczynanie nauki od nauki gramatyki moim zdaniem nie ma żadnego sensu i w ten sposób na pewno nie nauczycie się Mówić po polsku Trzeba zacząć najpierw Bardzo, bardzo dużo słuchać Bardzo, bardzo dużo czytać A jeśli ktoś jest już na poziomie Takim jak Erik Ktoś, kto potrafi mówić płynnie po polsku Wtedy oczywiście nie ma problemu Wtedy możecie zacząć Właśnie wtedy uczyć się Gramatyki, wtedy to ma sens. Nauka języka to tak jak nauka pływania. Jeśli ktoś będzie Wam na pierwszej lekcji tłumaczył, jak trzeba wykonywać ruchy w wodzie, jak wkładać rękę do wody, jak ją wyjmować, jak oddychać. Myślę, że po takiej lekcji na pewno nie nauczycie się pływać. Tak samo jest z gramatyką. Jeśli ktoś od razu zacznie wam tłumaczyć, jak działa język polski, jakie są czasy, jakie przypadki i tak dalej, w ten sposób na pewno nie nauczycie się mówić. Ale jeśli umiecie już pływać, to wtedy... Takie wytłumaczenie dodatkowe, jak oddychać, jak prowadzić rękę, na pewno pomoże wam rozwinąć się i pomoże wam lepiej pływać. Tak samo jest z językiem obcym. W tym przypadku mówimy akurat o polskim, ale to dotyczy wszystkich języków obcych. Jeśli mówicie już płynnie w jakimś języku, Wtedy nauka gramatyki ma sens, bo wtedy rozumiecie, o czym jest mowa. Wtedy możecie świadomie zastosować gramatykę i poprawić swój język. Myślę, że Erik, bardzo dobrze zrobiłeś, że poszedłeś właśnie na taki kurs. Z drugiej strony mówisz, że właśnie uczęszczanie na taki kurs ma dobre i złe strony zgadzam się z tym spędzamy na takim kursie półtorej godziny a tak naprawdę jesteśmy aktywni tylko przez kilka minut ponieważ musimy czekać na wszystkich innych kursantów wszystkich innych uczniów co oni mają do powiedzenia i tak dalej trochę czasu tracimy, ale jeśli komuś daje to motywację później do pracy w domu, to wtedy warto pójść na taki kurs. A jeśli czujecie się zmęczeni chodzeniem na kurs, słuchaniem, jak mówią inni, często niepoprawnie, bo przecież inni uczniowie mówią niepoprawnie po polsku. Oni się dopiero uczą, tak jak wy. To jeśli was to męczy, to raczej nie polecam. Ja osobiście nie lubię chodzić na takie kursy i wolę uczyć się samemu. Jeśli chcę sprawdzić sobie coś z gramatyki, to... W internecie teraz można znaleźć wszystko na każdy temat i nie jest to trudne. Jest mnóstwo filmików na YouTube, w których ludzie wyjaśniają gramatykę chyba wszystkich języków na świecie. Być może są jakieś rzadkie języki, do których źródła mm, są trudne do odnalezienia ale akurat mam nadzieję, że język polski nie jest aż takim rzadkim językiem i dość łatwo znaleźć wiele źródeł na temat języka polskiego. Jeśli mówicie już dość płynnie po polsku i macie chęć poprawić się, kupcie sobie jakąś książkę do gramatyki, najlepiej najcieńszą, jaką się da. Nie kupujcie takich grubych książek, bo to są książki dla naukowców, to są książki dla Polaków, którzy chcą nauczyć się gramatyki, chcą nauczyć się zasad, chcą zrozumieć swój język. Kupcie sobie taką cienką książkę, w której wszystko jest prosto wytłumaczone. W księgarniach internetowych yy, czy w normalnych księgarniach, jeśli jesteście w Polsce, możecie kupić mnóstwo, mnóstwo książek o gramatyce. Są specjalne książki dla cudzoziemców. Ja nie będę wam teraz polecał żadnej z tych książek, ponieważ nie znam ich. Nie interesuje mnie polska gramatyka. Potrafię mówić po polsku, a... O gramatyce uczyłem się wiele, wiele, wiele lat temu w szkole i prawdę Wam powiem, do niczego w życiu nie jest mi to potrzebne. Ale tak jak mówię, jeśli chcecie, uczcie się gramatyki, ale nie na początku. Nie na początku, jeśli dopiero zaczynacie uczyć się jakiegoś języka, to słuchajcie jak najlepiej, jak najwięcej, bo właśnie słuchanie daje najszybszy postęp. Dzięki słuchaniu uczymy się najszybciej i dzięki czytaniu, ale ja polecam wam zacząć czytać dopiero dopiero później, kiedy wiecie jak wymawia się mm, słowa, ponieważ jeśli nie wiecie jak wymawia się słowa, to nie możecie czytać, bo Wymyślacie swoją wymowę, nie czytacie tak, jak powinno się wymawiać słowa, tylko czytacie tak, jak wam się wydaje, że powinno się wymawiać dane słowa, a to z reguły nie jest prawda. Akurat język polski jest pod tym względem dość łatwy, ponieważ jeśli znacie zasady wymowy, zasady ortografii, to tak jak się pisze, tak też się wymawia w języku polskim. Tak samo zresztą jak na przykład w języku hiszpańskim. Ale na przykład jeśli ja uczę się angielskiego i widzę jakieś słowo pierwszy raz, to z reguły nie mam zielonego pojęcia, jak je przeczytać. Zatem warto jest mieć... Również nagranie Oprócz tekstu warto mieć Nagranie I najpierw patrząc na tekst Słuchać Kilkakrotnie nagrania Jeśli słuchacie kilkakrotnie nagrania I patrzycie W tym samym czasie na tekst To wtedy Wiecie jak czytać Dane słowa Jaka jest melodia w zdaniu I później Samemu czytając wiecie, jak wymawia się poszczególne słowa, poszczególne dźwięki zdania. Ok? Także moja rada na początek zawsze dobrze jest mieć nagranie i tekst. Jeśli macie nagranie i tekst, wtedy możecie zacząć słuchać. Jeśli czegoś nie rozumiecie, z łatwością możecie to przetłumaczyć, bo macie tekst. W moich materiałach zawsze znajdziecie nagrania i tekst. Zawsze. Świetnie. Po tych wyjaśnieniach myślę, że z przyjemnością posłuchacie nagrania, które przysłał mi Erik. Posłuchajmy. Cześć, Piotr. To ja, Erik. E, Myślałam, że teraz e, jest dobry moment na następne nagrania. E, mój pierwszy nagrania był e, Parę miesięcy temu e, myślałem, że był marzec i mówiłem, że będzie mieszkać w Warszawie i teraz e, jest już wrzesień i mieszkam 5 miesięcy w Warszawie i chcę mówić o moje nowe życie tutaj w Warszawie e, jak jest mój pracy, jak uczy się polskiego, i parę innych rzeczy. Um, od maju pracuję w Warszawie, um, i mieszkam też w Warszawie. Um, mieszkam w Ochocie, um, bardzo blisko na Park Szczęśliwicy. Um, bardzo fajne mieście um, tutaj, um, jesteśmy blisko na park. I to, to bardzo fajne, bo nie mamy, nie mamy ogród. I kiedy jest fajna pogoda, często, często idę, idę na parku. I poleżę trochę, czytam trochę i tak dalej. E, mieliśmy naprawdę bardzo fajne, fajne, fajne lato. I było gorąco. Świeci... Z, e, słońce świeci naprawdę, naprawdę dużo i spędziałem dużo czasu na parku na górę tam, tam jest naprawdę fajny fajny widok na na, na, na centrum Warszawy um, mój pracy też jest blisko um, mam tylko 15 minut do pracy to fajne, bo nie potrzebuję samochód, nie potrzebuję autobus albo inne formy transport i to fajne. Um, teraz um, uczę się oczywiście uczy się polskiego, bo mieszkam w, w Polsce i potrzebuję, potrzebuję Polskę, naprawdę. Nie, w mój pracy nie potrzebuję albo na, na normalny dzień um, potrzebuję polskiego i chcę, chcę, chcę używać e, Polskiego. Um, ale widzę, że teraz mieszkam w Polsce, um, codziennie słucham e, języka Polskiego, to, to naprawdę łatwo e, uczyć się Polskiego. Kiedy byłem w Holandii, tylko słuchałem coś i to było wszystko. Albo teraz kiedy coś słuchasz i coś ucieć, może, może następny dzień, uh, słuchasz ten ten ten słuchasz na prawda życia ten samo rzecz i, i dlatego uczysz się najszybciej. Um, co robię teraz na uczenia? Oczywiście słucham uh, Twoje podcasty, Twoje rzeczy. Um, myślę, że też będę będzie kupić Twoje daily police listening, bo to mam, mam 15 minut do pracy i muszę coś zrobić. <śmiech> to dobry moment, kiedy może mogę, mogę słuchać coś. Więc so, i też myślę, że mam, mam dobry poziom na twoje lekcje Daily police Listening. Um, też zaczynałem um, kurs Polskiego Warszawa. Um, wiem, że, że twoja rada nie jest uh, uczyć na lekcje, e, i tak dalej, albo chciałem Widzieć, jak będzie na, znowu na kurs. Bo mój ostatni kurs był nie wiem, dwa lata temu i chciałem spróbować znowu, jak będzie. Teraz mam a, już dwie miesiące ten kurs i nie wiem, co będę robić. Um, ma dobre i ma złe. E, e, Gramatyka jest dobra, bo, bo e, kiedy kiedy słucham e, codziennie, nie słucham o jak muszę e, używać gramatyka i kiedy mam kurs e, słucham o takie rzeczy. Albo nareszcie to nie wiem, to trudno, bo musisz czekać na innych ludzi, kiedy oni e, oni mają pytania albo coś innego i to mnie nie, nie bardzo ciekawe dlatego nie decydowałem czy będę robić następny poziom w ten, w ten kurs albo muszę zobaczyć co będę robić um, co więcej Um, a tak, już też mieliśmy wakacje, um, dwie tygodnie mieliśmy, i razem z moją dziewczyną i schodziliśmy do Zakopanego um, na, na tydzień. Naprawdę było fajne tam. E, chodziliśmy na górę parę dzień i mieliśmy bardzo fajna pogoda i wspaniale widoki <grywki> widzieliśmy. Um, chodziliśmy do Morskiego, morskiego Oku, e, straszne ludzi było ilość, albo chodziliśmy dalej na góry i tam nie, nie byli dużo ludzi. Um, drugi, ty, e, drugi tydzień z naszą e, wakacją byliśmy na Majorce. Um, tam było też bardzo fajne, gorąco, naprawdę gorąco, albo, albo fajne, bo pływaliśmy trochę i tak dalej. Też mieliśmy samochód na parę dzień i, i widzieliśmy inne rzeczy na tę wyspę, bo nie chciałem tylko widzieć e, plaże i, i morze. Kiedy mam wakacje, zawsze chcę widzieć e, okolica co jest. E, nie tylko miasto, albo, albo gdzieś w okolicach w okolicach nasze, naszego hotelu i tak dalej. Naprawdę było fajne. Albo już jest dwa, już e, pracuję dwa tygodnie i normalne życie już zaczynał albo życie w Warszawie jest dobre naprawdę lubię podoba, podoba mi się te w Warszawie i i fajne miejsce, naprawdę um, myślę na dzisiaj to wszystko nie wiem o co muszę więcej odpowiedzieć um, może może robię następne nagrania, kiedy wiem, o co muszę mówić. OK, dziękuję bardzo i do następnego razu. Pa, pa. Dzięki, Erik jeszcze raz. Świetne nagranie. Bardzo dobrze mówisz po polsku. Zachęcam wszystkich. Przysyłajcie swoje nagrania. Podzielcie się waszymi doświadczeniami w nauce języka polskiego. Powiedzcie nam wszystkim, jak uczyliście się polskiego. Myślę, że to fajne ćwiczenie nagrać siebie. A później będziecie mogli posłuchać swojego głosu w moim podcaście. Zachęcam wszystkich, przysyłajcie swoje nagrania. Moi drodzy, i cóż, myślę, że pora kończyć na dziś. Porozmawialiśmy sobie trochę o jabłkach, trochę o gramatyce muszę wam powiedzieć, że teraz w Polsce mamy piękną piękną pogodę mamy tak zwaną złotą polską jesień od dwóch tygodni jest bardzo ciepło w zasadzie to jeszcze końcówka lata co ja mówię, jeszcze kalendarzowe lato ale czuć już jest w powietrzu jesień, w nocy robi się już całkiem zimno. Słyszałem, że na północnym wschodzie Polski było dzisiaj tylko plus 4 stopnie. Tylko patrzeć jak zaczną się przymrozki i będzie rano, kiedy będziemy wstawać, będzie szron, będzie biało. Ale mam nadzieję, że jeszcze trochę do tego czasu i że pogoda nie popsuje się. Na razie zapowiadana jest piękna, słoneczna pogoda w Polsce. I jeszcze jedna rzecz. Tym razem nie wpisuję transkrypcji podcastu. Zapraszam Was do pracy. Zróbcie sobie dyktando i wpiszcie to, co słyszycie. Ja to później poprawię. Na samej górze na mojej stronie z tym podcastem znajdziecie link do dokumentu Google i tam wpisujcie tekst. Ja później sprawdzę i zamieszczę go na stronie. Tak jak już kiedyś to robiliśmy. Dzięki. Dziękuję Wam serdecznie za pomoc przy wpisywaniu podcastów. Aha, jeszcze jedną miałem rzecz Wam powiedzieć, o której bym zapomniał. Myślałem, miałem nadzieję, że przyślecie mi przynajmniej kilka zdjęć ze swoimi pieskami Kilka filmików, a ja czekam, czekam i nic Tylko Tamar przysłała mi swój filmik z Laber Chciałem poznać wasze pieski Wiem, że to dużo pracy, nagrywanie filmiku Ale może macie jakiś stary filmik, może macie... Jakieś stare zdjęcia ze swoimi pieskami Przyślijcie do mnie Ja z przyjemnością zobaczę jakie macie pieski Bardzo lubię pieski No chyba, że nie macie czasu <grych> Rozumiem to bardzo dobrze Bo sam mam bardzo dużo zajęć I nie zawsze zdążę wszystko zrobić Jeśli znajdziecie trochę czasu To Posłuchajcie mojej audycji na iTunes albo na Twitterze. Tam możecie zagłosować na mój podcast. W ten sposób pomożecie mi, jeśli klikniecie w te gwiazdki, lajki i więcej osób w ten sposób dowie się o Real Polish i być może będę mógł w ten sposób pomóc większej ilości osób uczyć się języka polskiego. Dzięki Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Zapraszam Was na kolejną audycję po polsku. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl